W aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Coraz bardziej zaostrza się sytuacja wokół Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział nieco ponad godzinę temu w stacji NBC, że spodziewa się ataku Rosji na Ukrainę jeszcze tej nocy. Nie powiedział, czy chodzi mu o noc czasu europejskiego czy amerykańskiego. Szef dyplomacji USA mówił, że może to być atak na pełną skalę. Rosja częściowo zamknęła dla lotów cywilnych przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Moskwa wyjaśniła, że powodem są kwestie bezpieczeństwa. Z kolei ukraińskie władze lotnicze zamykają od dzisiejszego ranka dla lotów komercyjnych lotniska w miastach Dniepr, Charków i Zaporoża. Prezydent Ukrainy apeluje do Rosjan o pokój. Wolodymir Załęcki w nagraniu wideo zwrócił się do mieszkańców Federacji Rosyjskiej z apelem, aby nie wierzyli rosyjskiej propagandzie nawołującej do wojny z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rosjan w ich własnym języku. Ukraiński prezydent podkreślił, że władze Rosji dążą do wojny. Wasze, Wasze władze zrobiły krok do przodu, na krok na terytorium, terytorium naszego kraju. Ten krok może rozpocząć wielką wojnę na kontynencie europejskim. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Rosjan, aby nie wierzyli rosyjskiej propagandzie, która mówi, że ukraińskie władze wydały rozkaz, aby atakować Doniec. Kogo bombardować? Doniec, w którym byłem dziesiątki razy, ulica Artema, po której spacerowałem z przyjaciółmi, Donbas, Arenę, na której kibicowałem naszym chłopakom podczas Euro, zapowiedział jednocześnie, że w razie napaści Ukraina będzie się bronić. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zełęcki poinformował też, że w ostatnich godzinach bezskutecznie zabiegał o rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za uznanie niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie. Decyzja krajów członkowskich została opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym. Sankcje przewidują ograniczenie dostępu rosyjskiego rządu do międzynarodowych rynków kapitałowych i usług finansowych. Trzy rosyjskie banki, w tym Bank Centralny Rosji, zostają odcięte od europejskich rynków. Poza tym jest blokada handlu z, dwoma, z dwiema samozwańczymi republikami. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych ponad 350 Rosjan. Stany Zjednoczone ogłosiły własne sankcje na Nord Stream 2. Prezydent Joe Biden poinformował, że są one odpowiedzią na działania Rosji wobec Ukrainy. Amerykański przywódca ostrzegł Moskwę, że dalsza inwazja na Ukrainę spotka się z jeszcze surowszymi konsekwencjami dla Rosji. Odkąd Rosja zaczęła gromadzić wojska wokół granic Ukrainy, Stany Zjednoczone blisko współpracowały z sojusznikami, by przygotować mocną i skoordynowaną odpowiedź. Napisał w oświadczeniu Joe Biden. Prezydent USA poinformował, że wczorajsza decyzja Niemiec o zawieszeniu certyfikowania Nord Stream 2 była efektem bliskich konsultacji pomiędzy Waszyngtonem a Berlinem. Dziś poleciłem swojej administracji nałożyć sankcje na firmę Nord Stream 2AG oraz jej prezesów. Oświadczył prezydent USA i ostrzegł Rosję, że to dopiero pierwsza transza amerykańskich sankcji w odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy. Stawiam sprawę jasno, że nie zawahamy się podjąć dalszych kroków, jeśli Rosja będzie kontynuować eskalację, oświadczył prezydent USA. Joe Biden stwierdził również, że swoimi działaniami Władimir Putin udowodnił światu, że konieczne jest odejście od rosyjskiej ropy i innych źródeł energii. Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi za współpracę, by Rosja, jak się wyraził, poniosła konsekwencje swoich działań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Do Sejmu trafił kolejny projekt zmian w Sądzie Najwyższym, tym razem autorstwa Solidarnej Polski. Przewiduje m.in. likwidację dotychczasowych pięciu izb Sądu Najwyższego. W ich miejsce mają powstać dwie nowe izby – prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Jak wyjaśniał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, ta druga instytucja będzie rozpatrywać sprawy odpowiedzialności sędziów która połączy działalność izb, Izby Dyscyplinarnej, Izby Karnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i z większym, można powiedzieć, bagażem kompetencji, doświadczeń sędziów różnych dziedzin, to post te postępowania dyscyplinarne będą mogły być kontynuowane. W Sejmie są już trzy inne projekty dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym. Prezydencki, autorstwa posłów PiSu oraz wspólna propozycja Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu, na zachodzie i północnym zachodzie wzrastające do dużego. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich, 8 w centrum, 12 stopni miejscami na Dolnym Śląsku i Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.